Objawienie świętego Jana, rozdział 17. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz i rzekł do mnie, mówiąc mi, chodź pokażę ci osądzenie wielkiej wszetecznicy siedzącej nad wodami wielkimi, z którą wszeteczeństwo uprawiali królowie ziemi i upili się winem wszeteczeństwa jej mieszkańcy ziemi. I w duchu zaniósł mię na pustynię I widziałem niewiastę siedzącą na szkarłatnym dzikim zwierzęciu Pełnym imion bluźnierczych, które miało siedem głów i dziesięć rogów I niewiasta przeobleczona była w purpurę i w szkarłat I uzłocona złotem i drogimi kamieniami i perłami Mając kielich złoty w ręce swej Pełny obrzydliwości i nieczystości przeteczeństwa swego I na czole jej było napisane imię Tajemnica Babilon Wielki, Matka Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi. I widziałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych i zdziwiłem się, widząc ją zdziwieniem wielkim. I rzekł mi anioł, dlaczego się dziwisz? Ja powiem ci tajemnicę tej niewiasty i dzikiego zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów. Dzikie zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i ma wystąpić z przepaści i iść na zginienie. I zadziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, widząc dzikie zwierzę, które było, i nie ma go, i ma znowuż być. Tu rozum, mający mądrość. Siedem głów to siedem gór, na których siedzi niewiasta. I siedmiu jest królów, pięciu ich upadło, i jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł i gdy przyjdzie, na krótki czas ma pozostać. I dzikie zwierzę, które było i nie ma go, to jest ósme i jest z owych siedmiu i idzie na zginienie. I dziesięć rogów, które widziałeś, to jest dziesięć królów, którzy królestwa jeszcze nie wzięli, ale moc jako królowie wezmą na jedną godzinę z dzikim zwierzęciem. Ci mają jedną myśl, a moc i władzę swoją dzikiemu zwierzęciu dadzą. Ci z barankiem walczyć będą i baranek zwycięży ich, bo jest panem panów i królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani i wierni. I rzecze mi, wody, które widziałeś, gdzie wszetecznica siedzi, to ludy i tłumy i narody i języki. I dziesięć rogów, które widziałeś na dzikim zwierzęciu... Ci w nienawiści mieć będą wszetecznicę i uczynią ją spustoszoną i nagą i ciało jej jeść będą, a ją samą spalą ogniem. Albowiem Bóg natchnął serca ich, aby czynili wolę jego i to jednomyślnie i dali królestwo swoje dzikiemu zwierzęciu, aż się wypełnią słowa Boże. I niewiasta, którą widziałeś, jest to miasto wielkie, które króluje nad królami ziemi.